Dziennik pokładowy. Ech, wpis 19. Witam Was, cholera, witam Was w kolejnym dzienniku pokładowym, w kolejnym wpisie w moim y, dzienniku dokonań y, kosmicznych i wszechświatowych. Dzisiaj, y, jak zdążyliście już zapewne usłyszeć, y, sąsiad postanowił, że nie da mi nagrać tego odcinka, ale ja taki nie jestem. Nie da się zastraszyć yy, remontowemu terroryzmowi sąsiadowi z góry. I nagram jednak ten odcinek, więc te wszystkie odgłosy, które dobiegają do Was, te wszystkie stukania, przede wszystkim to cholerne wiercenie. Yy, występuję tylko dlatego, bo nie mam odwagi pójść na górę i powiedzieć yy, sąsiadowi Panie, zamknij się Pan na pół godziny, ja tu nagrywam podcast. No, yy, jest to... Jeden z cieni mieszkania bloku. Słyszycie? Sąsiad, tak? No cóż... Yy... No, bo ja mam nadzieję, że nie będzie za bardzo przeszkadzał, że nie przyniesie jakiegoś gigantycznego młota pneumatycznego i nie zacznie rozwalać ścian. Więc, no cóż... U, jakoś się w tym moim kokpicie umoszczę. Mógłbym to właśnie w zasadzie przełożyć nagrywanie na inny dzień. No ale niestety jestem tak teraz trochę zawalony różnymi obowiązkami, że no dopiero teraz udało mi się wygospodarować chwilę czasu. I oczywiście jak tylko wygospodarowałem sobie chwilę czasu, to ten drań musi mi stukać nad głową. No ale nic, już się uspokuję. uspokoiłem się i chciałbym przejść do omawiania podcastu. Omawiania kolejnej... Yy, Kolejnego dzieła z gatunku fantastyki naukowej. Czy ono jest takim dziełem? To jest już sprawa sporna. Albowiem będziemy mówić tutaj, od razu już powiem, o filmie Emericha z lat, z połowy lat 90. Dwie z wrota”. Pewnie każdemu wszystkim właściwie doskonale znany, a to z tego powodu, iż Jedynka i Dwójka i Polsat wielokrotnie ten film odtwarzały w naszej telewizji wspaniałej. Więc no nie będę odkrywał Ameryki, nie będę gadał o jakichś egzotycznych rzeczach, których nikt na oczy nie widział. To w zasadzie równie dobrze mógłbym mówić o nie wiem, Kevinie samym w domu. Ale do rzeczy, otóż w roku 1994 Ronald Emery, znany z takich filmów jak Godzilla, jak 2012, już nakręcony później, jak Dzień Niepodległości, Pozanowił, znaczy, wypuścił y, film pod tytułem Gwiezdne Wrota. Y, dość nowatorski, jak na, choć całkiem źle wpisujący się w ten klimat lat 90. Y, kiedy ta, to science fiction było dość kiczowate, dość y, takie bardzo y, upstrzone, jak na y, jakimś, y, nie wiem, naćpanym targu indyjskim, więc. Y, Film z tego powodu był nowatorski, iż w bardzo ciekawy sposób, w bardzo ciekawy sposób podchodził do fantastyki, do właśnie podróży w czasie, które to przedstawione zostały nie jako podróże statkiem kosmicznym z jednej planety na drugą, a za pomocą urządzenia zwanego gwiezdnymi wrotami. Urządzenie owo przypomina gigantyczny pierścień z szeregiem znaków umieszczonych na nim i po wybraniu odpowiedniej sekwencji otwiera się korytarz prowadzący na inną planetę. Yy, film rozpoczyna się w roku 1928. Yy, jest taki krótki flashback, yy, kiedy właśnie Gwiezdne Wrota zostają odnalezione w Gizie. Później yy, przeskakujemy do współczesności, co znaczy do lat 90., które już nie są aż taką współczesnością. I dowiadujemy się, iż y, młody archeolog dr Daniel Jackson y, wygłasza sympozjum y, na temat y, pewnych swoich rewolucyjnych tez odnośnie starożytnego Egiptu. Jest on, zostaje publicznie wyśmiany, aczkolwiek y, po, zaraz potem tym wykładzie dostaje pewną propozycję. Y, ponieważ jego teorie znajdują pokrycie w rzeczywistości w pewnym momencie, w pewnym stopniu. I zostają poproszony przez siły powietrzne Air Force, które właśnie sprawują pieczę nad Gwiezdnymi wrotami, kiedy tylko dowiedzieli się o ich potencjale. Właśnie dr. Jackson dostaje zlecenie odnośnie odkrycia sposobu na podróżowania przez te wrota. No i dość szybko je odkrywa. Przez to staje się członkiem ekspedycji na drugą stronę, żeby kiedy to właśnie dowództwo decyduje się wysłać drużynę, która ma zbadać planetę, jaka znajduje się właśnie po drugiej stronie jest wrót po wybraniu tych, no, tej sekwencji otwierającej. No i w skład tej ekspedycji wchodzi m.in. Jonathan Jack O'Neill, który jest byłym wojskowym, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę z powodu wypadku, jakiemu uległ jego syn, który postrzelił się bronią, jaką on trzymał w domu. No i właśnie odgrywany przez Russell, Kurt główny bohater, znaczy jeden z dwóch głównych bohaterów, drugim jest Daniel Jackson, No, przeżywa ten kryzys. Także małżeński, ponieważ po stracie syna yy, jego małżeństwo zaczęło się sypać. I rusza na tę misję, ale dostaje też rozkaz, by ewentualne zagrożenie... Jeśli po drugiej stronie będzie się znajdować ewentualne zagrożenie, żeby je zniszczyć, na wypadek. I to tym sposobem najbardziej radykalnym, stosowanym przez Amerykanów, czyli walnąć o No i okazuje się, że po drugiej stronie jest pewna prymitywna cywilizacja, yy, która pochodzi z Ziemi, która dawno, dawno temu została przetransportowana na tę planetę z Ziemi. Planeta nosi nazwę Apidos, aczkolwiek w samym filmie ta nazwa nie pada ani razu, dowiadujemy się tego później, ale to długa historia i do, dojdziemy do niej stopniowo. W każdym razie yy, okazuje się, że cywilizacja znajdująca się po drugiej stronie gwiazd wód na tej pustynnej, piaszczystej planecie Apidos jest... Yy, Została tam sprowadzona przez pewnego kosmitę, który chciał sobie stworzyć y, kolonię niewolników. No i nasi przybyli, przybyli y, żołnierze i y, no, nasz archeolog. Postanowili, y, czy też raczej sytuacja zmusiła ich do tego, żeby pomóc im powstrzymać to zagrożenie. No ale historia myślę, że jest i tak znana wszystkim doskonale. No bo kto, kto nie oglądał Gwiezdnych Wrót? No pewnie znalazłoby się parę osób. Ale zakładam tak, że większość słuchających tego podcastu osób oglądała bez Wrota. Więc nie w przechodzę już do rzeczy, to znaczy do omówienia wszystkich aspektów filmów. Otóż jak on wygląda... On został nagrany w 1994 roku. Jak on wygląda oglądany w 2013 no cóż... Y, dobrze, zaskakująco dobrze, naprawdę, ten film się bardzo mało zestarzał. Y, dekoracje i efekty specjalne robią wrażenie do dzisiaj. Choć oczywiście nie są jakieś bardzo, bardzo spektakularne, to nie ma zupełnie porównania do tego, co robi się y, obecnie w kinie. Ale y, naprawdę scenografia i te wszystkie efekty specjalne komputerowo robione są na nadzwyczaj wysokim poziomie, i to mi się bardzo podoba. Było tam na przykład by same uruchomienie wrót, które jest bardzo efektowne, i sam horyzont zdarzeń pokrywający powierzchnię wrót, też wygląda naprawdę dobrze, tak jak efekty na przykład zdejmowanie mechanicznej maski jednego z kosmitów, które. No, jest... na swoje lata było naprawdę imponujące i nawet dzisiaj robi wrażenie, to też ten element jest naprawdę świetny. Ale dlaczego zaczynam od tego, a nie na przykład od fabuły, ponieważ... albo od reżyserii czy y, gry aktorskiej, no ponieważ pod tymi względami Gwiezdne Wrota są filmem naprawdę, naprawdę takim sobie, żeby nie powiedzieć słabym, ponieważ y, przede wszystkim fabuła jest źle zbalansowana. Y, bardzo długi, film za długo, zdecydowanie za długo się rozwija jak na tego typu produkcję i nie jest to usprawiedliwione niczym to znaczy ja lubię kiedy film ma spokojne tempo ale tylko wtedy kiedy to spokojne tempo czemuś służy na przykład zapoznaniu nas z bohaterami na przykład przedstawieniu pewnych faktów tutaj te sceny są praktycznie jest wiele długich scen wiodących znaczy wrzuconych niepotrzebnie po wycięciu których film w ogóle by nie ucierpiał no i właśnie bohaterowie też są bardzo słabo zarysowani. Niewiele o nich wiemy. Właściwie tylko o Onilu dowiadujemy się. i iż... Tylko Onil jest taką postacią, z którą no, chcemy się identyfikować, ponieważ no, ponieważ widzimy, jakie no, wrażenie zrobiło znaczy jaki skutek wywarł na nim strata dziecka. Dlatego no, angażujemy się emocjonalnie w tę postać, a przynajmniej powinniśmy się angażować. Gdyby nie drewniana gra Kurta Rasela, który totalnie nie umiał nadać tej postaci jakiegoś charakterystycznego rysu. Ona jest takim manekinem, który ma cierpieć, więc cierpi tak trochę z obowiązku i no, zagrany jest na dwóch, trzech minach. O wiele lepiej, jeśli, chodzi o, jeśli już przeszliśmy do gry aktorskiej, przychodzi, o wiele lepiej idzie Jamesowi Spaderowi, który zagrał Daniela Jacksona i zagrał się naprawdę nieźle. Yy, taki yy, Wykrował taką postać, trochę fajtłapową, tego archeologa, który jest troszkę oderwany od rzeczywistości, ale w gruncie rzeczy szlachetny, inteligentny i yy, będący idealistą. I jego rola naprawdę mi się bardzo spodobała w tym filmie. Yy, co, no cóż, yy, sprawiło, że jest taki trochę rozdźwięk pomiędzy drewnianym raselem i yy, przyzwoitym spaderem. Poza tym inni aktorzy jakoś się nie wybijają, wiemy od początku filmu, iż cała, cały dynamizm oparty jest właśnie na tych dwóch bohaterów, na tym Onilu, który opiekuje się Jacksonem, który jest jedynym cywilem w tej ekspedycji na drugą stronę Gwiezdnych Wrót. I dlatego no, wymaga pewnej opieki. Y, pewna więź, jaka nawiązu nawiązuje się pomiędzy tymi dwoma, mimo y, zupełnie odmiennych systemów wartości, jakimi się kierują. Y, to wyszło całkiem nieźle, ale właśnie ja bardzo żałuję, że ten wątek nie był pociągnięty bardziej. Właśnie, że te, y, te długi, długi, długi wstęp do tego filmu y, nie został właśnie zastąpiony jakąś taką jako, y, no, głębszym pokazaniem y, tych postaci, jak one się do siebie odnoszą, jak y, Zmieniają swój stosunek do siebie w ciągu całego filmu, że na początku oni gardzi Jacksonem, uważa go za takiego mięczaka, który zgubiłby własne nogi, gdyby nie były przytwierdzone do reszty ciała, a już pod koniec, kiedy oni się lepiej poznają, kiedy się no, zmieniają pod wpływem siebie, pod wpływem swoich interakcji między sobą, kiedy już tak zaczynają się szanować, zaczynają być takimi... No, w zasadzie jest to taka więź trochę braterska i trochę ojcowsko-synowska. Znaczy trochę taka jak między braćmi, jak między ojcem i synem, gdzie ojcem jest oczywiście O'Neill, opiekujący się Jacksonem. I właśnie to mi się bardzo podobało i ja bardzo żałuję, że ten aspekt filmu został spłysony. Ale fabuła jest całkiem... Jednak kiedy już się film rozkręci, to można oglądać z przyjemnością, ponieważ jest dużo ciekawych efektów. Spe... No to już mówiłem, to już chwaliłem efekty specjalne. Jest świetna muzyka. Film ma właśnie bardzo, bardzo dobrą muzykę. Motyw przewodni filmu jest, myślę, muzyczny motyw przewodni filmu jest, myślę, znany każdemu. Ponieważ, no, jest dość szeroko rozpowszechniony w popkulturze. Chociaż może nie aż tak, jak na przykład motyw gwiezdnych wojen. Ale, myślę, że ten aspekt, czyli muzyka, ścieżka dźwiękowa jest naprawdę dopracowany i tutaj absolutnie nie ma się czego przyczepić. Cóż jeszcze o tym filmie mogę powiedzieć? No tak, film miał być pierwszą częścią trylogii. Miały powstać jeszcze dwa filmy z, ze Wszechświata wiezdnych Wrót, ale, że Emmerich rzucił się w ten, wir kolejnych projektów, których raz po raz rozpieprzał Manhattan, albo wręcz cały Nowy Jork. Albo za pomocą Godzilli, albo za pomocą statku kosmicznego, albo za pomocą jakichś żywiołów naturalnych. No i koniec końców nie ukazały się planowane przez Emricha filmy rozwijające Wszechświat, Uniwersum Gwiezdnych Wrót, ale to bardzo dobrze według mnie, ponieważ zamiast tego Trzy lata po premierze filmu ukazał się serial Gwiezdne Wrota SG-1 kontynuujący fabułę filmu, choć z pewnymi zmianami, ale o tym serialu i o kolejnych serialach ze świata Gwiezdnych Wrót i o kolejnych rzeczach ze świata Gwiezdnych Wrót, bo to nie były tylko seriale, także filmy. Chciałbym jednak szerzej opowiedzieć oddzielnie w kolejnych podcastach i myślę, że tak właśnie zrobię, że Kolejne moje audycje będą opowiadały o serialach i filmach, jakie powstały dzięki temu filmowi Gwiezdny Wrota, które opierają się na jego mitologii. Poza tym, jeszcze wracając do samego filmu, co mi się w nim podobało? Podobała mi się właśnie ta kreacja świata przedstawionego, która jest właśnie bardzo, bardzo w stylu tych lat 90. I trochę w stylu takich e, francuskich komiksów, e, fantazy, czyli takie e, naprawdę bogato zdobione dekoracje. Wszystko jest oczywiście oparte na, e, mitologii, e, na mitologii starożytnych e, Egipcjant. Także główny antagonista, główny przeciwnik e, naszych bohaterów e, nosi imię Ra i też nosi się jak jakiś... E, Faraon, czy Bóg egipski. I właśnie ten, taki, wysoce ztechnologizowany Egipt, który właśnie widzimy na tych statkach kosmicznych i na, w ogóle w tych dekoracjach, kiedy to Ra jest przy, no, przylatuje na Abydos. To mi się właśnie też bardzo podoba, taki remix starego znowu. I to bardzo, no, bardzo ciekawy, bardzo mi się to wszystko no, podobało, ja lubię tego typu postmodernistyczne gierki, kiedy mieszamy właśnie starożytność z nowoczesnością i y, z jakimś y, fantastyką naukową. I to mi się naprawdę bardzo podoba. No cóż, ale nie umiem ocenić tego filmu jednoznacznie dobrze, ponieważ ma on dużo wad, dużo istotnych wad, tak jak no, drewniana gra aktorska, tak jak y, sztywne, niezapadające nie w pamięć postacie drugoplanowe tak jak no, błędy scenaruszowe no i to mi się no, trochę żal, bo film miał potencjał i to widać I mimo iż ogląda się go przyjemnie, to jednak y, zapomina się go od razu jak się wyłączy odtwarzacz. Ponieważ no to jest po prostu średni film Science Fiction. Ale ja go lubię z tego powodu, że dał właśnie początek tej wielkiej sagi. Gwiezdnych Wrót, te, tych trzech seriali rozgrywających się w świecie Gwiezdnych Wrót, rozwijających mitologię tego świata i dwóch filmów telewizyjnych. Naprawdę, ale o tym oczywiście opowiem na, następnym razem, obiecuję. A już tak na zakończenie, kolejny mi krótki podcast wyszedł. No, ale może to jest jakiś. Yy, nie wiem, jakiś. Plus, że. Yy, a nie się, tak jak zwykle. No, otóż po raz nie wiadomo który, dostałem burę, że blog, dziennik pokładowy jest nieprzyjazny użytkownikom, że nie mogą go sobie oni ściągnąć bezpośrednio z rrs -ów. plików audio, że jest jakiś problem z komentarzami i dostałem nawet burę dwa czy trzy razy na podcast podcastofonie na przegląd na tygodniowym przeglądzie podcastu, który jest w ogóle bardzo fajną ideą. I naprawdę bardzo trzymam do kciuki. I no właśnie i do prowadzących podcastofon i do wszystkich słuchaczy ja apeluję. Ja wiem, ja naprawdę chylę głowę ze wstydem, wiem, że powinienem to dopracować Wiem, że no. To jest coś jednak negatywnego dla słuchaczy, którzy chcieliby bezpośrednio ściągnąć za pomocą. RRS-ów, y, blog, znaczy, mój podcast, ale, no, niestety, no, moja, moje lenistwo, moje nieudactwo jakoś im to uniemożliwia. Przepraszam, ja naprawdę postaram się to zrobić najszybciej, jak to tylko możliwe. I, y, no, apeluję o cierpliwość i z góry dziękuję za cierpliwość. Y, poczekaj, bo, cierpliwości, bądźcie cierpliwy, ja z, zajmę się tym, jak tylko to ogarnę, jak tylko, no, może nawet y, przeniosę bloga na inną platformę, żeby było wygodniej tworzyć te RRS-y. Y, więc y, naprawdę przepraszam i chyle głowy ze wstydem i obiecuję, że będzie lepiej w przyszłości, za y, bliżej tam nieokreślonej, ale dość bliskiej przyszłości. Y, Ponadto, no właśnie, chciałbym tym y, podcastem o filmie Gwiezdne Wrota y, zainaugurować taki cykl podcastów opowiadających o tym wszechświecie Gwiezdnych Wrót. W następnym podcaście opowiem o serialu Gwiezdne Wrota SG-1, w kolejnym o serialu Gwiezdne Wrota Atlantyda, albo o filmach wieńczących serial, jeszcze nie wiem, ale wiem, że będę opowiadał sukcesywnie o tych kolejnych produkcjach z podznaku Gwiezdnych Wrót. A właśnie, nie wiem czy zauważyliście, ale no, sąsiad się zamknął. Hurra, cud! Zacząłem opowiadać o Gwiezdnych Wrotach i się od razu zamknął, no... Dziękuję Ci, sąsiedzie. Yy... Tak więc, yy... no, trzymajcie się. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za wysłuchanie tej audycji i do usłyszenia następnym razem. Bez odbioru